Witam Państwa na kolejnym spotkaniu. Przepraszam, że to znowu ja. <grymne> Ale, że, że tak powiem, wszyscy się rozchorowali nie było wyboru, <grymne> więc, więc ee, jak powiadał dobry Wojak Szwejk, melduje posłusznie, że znowu jestem. E, więc y, kontynuujemy y, tę podróż Barnaby i Pawła, żeby, y, żeby sobie przypomnieć coś, co będzie nam użyteczne. Dzisiaj zauważyliśmy, że w XIII rozdziale i właściwie w tych przełomowych wydarzeniach, które stanowią jego treść, Następuje jakby y, zamiana ról między Pawłem a Barnabą. I kiedy dzisiaj będziemy śledzić y, losy y, chrześcijańskich misjonarzy, y, to z, z zobaczymy po pierwsze, że ta zamiana ról trwa Ale to jest jeszcze yy, w ramach tego duetu, bo przed nami też i zasadniczy rozłam jaki ma nastąpić między Barnabą a Pawłem. Na razie jeszcze trzymają się razem. To po pierwsze. Po drugie, wydarzenia, o których będziemy rozmawiać dzisiaj, są dalszym ciągiem i dopełnieniem tego, co się wydarzyło w Antiochii. To jakby dalszy ciąg tego samego przełomu. Można by powiedzieć, że w XIII rozdziale dużo się działo w sferze werbalnej. Pamiętacie Państwo te dwie mowy, zwłaszcza ta środkowa, bardzo długa, programowa mowa Pawła, w której przedstawia on taką wizję historii zbawienia, z której wynika jasno, że to zbawienie musi dotrzeć nie tylko do, nie tylko do wyznawców judaizmu że powołani są do Niego wszyscy, że Boży plan zbawienia dotyczy nie tylko Żydów. Natomiast dzisiaj zobaczymy więcej wydarzeń, a mniej słów. Będzie tylko jedna krótka mowa skierowana do Likaończyków, właściwie wyjaśnienie pewnej konkretnej sytuacji. Ale ta mowa będzie miała swoją specyfikę i warto jej będzie poświęcić trochę uwagi. Pozostajemy cały czas w kontekście yy, pierwszej podróży misyjnej Świętego Pawła jak to czytamy w opisie tej mapki ale zauważmy to nie jest pierwsza podróż misyjna Pawła. to jest podróż misyjna Barnaby i Pawła. Natomiast to liczenie podróży misyjnych w yy, tylko i wyłącznie w związku z osobą Pawła, to jest dobra ilustracja tego, jak w naszej świadomości Barnaba został zmarginalizowany. Jak y, nie bardzo przebija się do naszej świadomości specyficzna rola, którą ma do spełnienia. A Barnaba jest kimś więcej niż tylko osobą, która wprowadza Pawła, a potem, a potem już nie ma nic do zrobienia na scenie. Ta własna rola Barnaby jest, jest ważna. To jest znacząca postać w dziele ewangelizacji. Zauważmy, że dzisiaj się będziemy poruszać tutaj, w tych okolicach. Listra i derbe to jest inny świat niż to jońskie wybrzeże Azji Mniejszej. Inny kulturowo. To są inni ludzie. Ludzie, dla których Greka nie jest językiem własnym, tylko jest językiem potrzebnym, żeby dogadywać się poza własnym środowiskiem. Starożytny ikonion, czyli... Współczesna Konia y, bywa lokowana w y, jednostce administracyjnej określanej Anatolią. Natomiast Anatolia to więcej niż region. To cały kompleks regionów. A więc jest to miasto, którego regionalną e, przynależność wiązać powinniśmy z Pamfilią. Taka ciekawostka przyrodnicza. E, położona 80 e, km od Ikonium Przypomina nam o specyficznej tradycji i specyfice kulturowej tego obszaru. Ten dziwny monument y, z pierwszej połowy drugiego tysiąclecia przed Chrystusem y, to y, inspirowana mitologią hetycką, kompozycja obrazująca pewną, pewną wizję ładu kosmicznego. Ta część monumentu symbolizuje niebo. Tutaj na dole Mamy podstawę, czyli ziemię. Monument umieszczony jest nad wodą. A więc mamy czasem dosłowne, a czasem symboliczne wyobrażenie tych trzech fundamentalnych składników świata. Niebo, ziemia, woda. Jak te elementy się przemieszają, jak wszystko jest wszędzie, to mamy chaos. A kiedy powstaje kosmos? Kiedy wszystko jest na swoim miejscu. A kto gwarantuje, żeby wszystko było na swoim miejscu. Bogowie. To oni utrzymują niebo nad ziemią. Są filarami świata. Nie żyją więc wyłącznie swoimi sprawami, w swojej rzeczywistości, ale są zaangażowani w to, żeby świat działał jak powinien. Jest to typ religijności który wyraźnie różni się od y, religii związanych z Mezopotamią. Gdzie bogowie mają swoje sprawy, ludzie mają im służyć i nie robić za dużo hałasu. Bo jak zaczęli za bardzo hałasować, to bogowie zespali na nich potop i potem już była cisza. Więc ten typ religijności, którego monumentem jest ta e, ogromna, kamienna e, kompozycja, wiąże się z cywilizacją, która definitywnie upadła e, pod koniec drugiego tysiąclecia przed Chrystusem. O państwie i kulturze Hetytów wiedzieliśmy nie za dużo, aż do drugiej połowy XIX wieku, kiedy odkryto właśnie w... Anatolii, w okolicach dzisiejszej Ankary, czyli starożytnej Ancyry, zarówno miasto, które było stolicą Królestwa Hetyckiego, jak też duże ilości tekstów, które udało się odczytać. A więc mamy pewną świadomość tego, yy, jaka była specyfika tej centralnej części yy, Azji Mniejszej. Z, z, jakiego, yy, z, jakiej, yy, z jakiej gleby kulturowej yy, wyrasta yy, ta rzeczywistość w której pojawiają się Barnaba i Paweł. Można by powiedzieć, że tak, ale minęło tysiąc lat. Zgoda. Ale języki i związana z nimi kultura przetrwały, choć zostały bardzo często pokryte taką mm, maską, która miała upodobnić y, pod względem kulturowym y, ten troszkę marginalny region, bo w momencie, kiedy upada królestwo Hetytów, to y, ten interior małoazjatycki staje się po prostu taką peryferyjną częścią świata. Tam nie ma żadnego silnego ośrodka, który by jakoś podnosił rangę tego obszaru. A w takim klimacie łatwo się żyje wspomnieniami dawnej chwały, nawet jeżeli bardzo odległej. Natomiast przynajmniej ci, których na to stać, próbują Nadążać za e, głównym nurtem kultury. Widzimy tutaj sarkofag e, pochodzący e, z e, lat 50., -tych, 60., III wieku, ery chrześcijańskiej już. E, dekoracja na ścianach tego sarkofagu przedstawia cykl ikonograficzny związany z postacią. Heraklesa postaci, która miała ogromne znaczenie w religijności tego okresu hellenistycznego, z jakiego powodu? Herakles nie jest Bogiem, ale jest więcej niż człowiekiem. Jego kondycja jest dosyć bliska statusu na przykład Dioniziosa, który nie należał do bóstw olimpijskich, został y, zaadaptowany, przypisywano mu y, taką prawie ludzką biografię, przypisywano mu też silny związek z y, rzeczywistością ludzką. O ile bogowie olimpijscy Trzymali się na uboczu, mieli swój świat, swoje sprawy, swój pokarm. Nie żywili się pokarmem yy, śmiertelnych, tylko nektarem i ambrozją, a więc tym, co dawało im status boski związany z nieśmiertelnością. To byli bogowie Człokokształtni Ale dalecy od ludzi Zdystansowani Ludzie, cóż, mo można było Czasem się nimi posłużyć Do różnych swoich spraw A jak już nie byli użyteczni, to się wtedy bez większych skrupułów ich eliminowało. Dionizios jest Bogiem, który żyje w ludzkim świecie. Jest Bogiem wina, a więc nie ma boskiego menu. Żyje tym, czym żyją ludzie. Nie chce mieszkać na Olimpie, ale gromadzi wokół siebie ludzi w tych zgromadzeniach bachicznych, w których on się staje bardziej ludzki, a ludzi ogarnia boski entuzjazm. Herakles odbywa podróż w trochę inną stronę. Jest człowiekiem. Ale jest wychowywany na Boga. Obdarzony boskimi zdolnościami, które pozwalają mu wykonać nadludzkie zadania, ze względu na pochodzenie, boskość się w nim manifestuje, ta, którą nosi w ludzkim ciele. To przenikanie się w sfery ludzkiej i boskiej, jak zobaczymy, znajdzie swoje odbicie w wydarzeniach, o których opowiada XIV rozdział dziejów apostolskich. E, tak, tak. E, mitologia chetycka nie zna takiej wydzielonej, boskiej strefy. Bogowie i ludzie żyją w tej samej rzeczywistości. Przejście od bóstwa do, do człowieka jest płynne. Król jest taką osobą, która jest jakby klamrą spinającą dwa światy. Wracamy po, tym, yy, yy, po tej krótkiej dygresji, krótkiej, ale myślę, że jakoś tam będzie nam przydatna w dalszym ciągu yy, do tekstu dziejów apostolskich. Barnaba i Paweł znajdują się w, właśnie w e, ikonium, w koni. gdzie wspólnota żydowska musi być na tyle liczna, żeby posiadać własną synagogę. I znowu, tak jak w Antiochii, widzimy, że wspólnota zbierająca się w synagodze jest wspólnotą mieszaną. Ale zauważmy pewną różnicę. Relacjonując wydarzenia z Antiochii małoazjatyckiej, autor dziejów apostolskich pisze o Judajoj, Żydach. I teofobumę, bojących się Boga. Natomiast tutaj widzimy niby tę samą rzeczywistość, ale opisaną innym terminem. Kiedy w XIII rozdziale mowa jest o bojących się Boga, to autor zwraca uwagę czytelnika na status, który osiągnęli ci, którzy przeszli pewną formację przy synagodze, zostali w ograniczonym stopniu, ale jednak włączeni do wspólnoty religijnej. To nie jest pełne włączenie. To nie jest tak, że są traktowani jako pełnoprawni członkowie Wspólnoty Przymierza, ale nie są też traktowani jako osoby całkowicie zewnętrzne. A więc ten status, który osiągnęli w ramach judaizmu jest eksponowany. Natomiast tutaj zwraca się uwagę na to, skąd wyszli. Na to, że reprezentują świat pogański, Że nie, nie reprezentują ludu Izraela, ale narody. Nie am, tylko go im. Ale musimy pamiętać, że to nie są poganie tacy prosto z ulicy. To są tak samo poganie, którzy zainteresowali się judaizmem i jakoś zostali wtajemniczeni w ten judaizm. Natomiast to przesunięcie akcentów ma swoją rolę do odegrania. Kolejne zestawienie w ramach tego samego tekstu wielka liczba Żydów i pogan uwierzyła, a nie uwierzyli Żydzi. Więc wśród Żydów następuje rozłam. Jedni uwierzyli, inni nie. Natomiast nie widzimy analogicznego rozłamu między owymi bojącymi się Boga poganami zaangażowanymi we wspólnotę e, czci, e, czcicieli Boga Jedynego. Cała ta część e, po, pochodzących spoza wspólnoty etnicznej żydowskiej, uczestników życia tej synagogi jest zainteresowana przepowiadaniem Barnaby i Pawła i w, okazuje postawę wiary w to, co oni głoszą. A więc owi poganie okazują się bardziej otwarci na wiarę. Głoszoną przez Barnabę i Pawła. Są podatniejszym gruntem dla ziarna Ewangelii. Proszę? To, że te tradycje religijne, czy, czy pewna obyczajowość inspirowana religią nie są dla nich tak ważne to prawda ale jest jeszcze też druga rzecz którą też trzeba wziąć pod uwagę w judaizmie nie ma jakiegoś powszechnie akceptowanego rozstrzygnięcia co robić z tymi których się jakoś do wiary w Boga jedynego przyciągnie bo dopóki oni są na etapie przybliżania się do tej wspólnoty, no to jeszcze pół biedy. To niech się przybliżają. Ale jak już... E, nie ma kolejnych etapów, które można by, by, byłoby im zaproponować na tej drodze prowadzącej do e, pełnej wspólnoty religijnej. To pojawia się pytanie i co dalej? Jeżeli przyjmą obrzezanie, no to pół biedy. A jak nie będą chcieli, to co im kto zrobi. Druga rzecz. Najprawdopodobniej w dużą ilość tych bojących się Boga, duży procent, stanowiły kobiety. Jeżeli tak, to by znaczyło, że znakomita większość owych bojących się Boga nie ma przed sobą żadnej perspektywy pełnego włączenia we wspólnotę religijną wyznawców judaizmu. Przepraszam, kobietę da się ochrzcić, ale obrzezać nie. Więc z powodów dosyć oczywistych większość tych bojących się Boga pozostaje w jakimś momencie w stanie zawieszenia. Nie ma dla nich jakiejś wyartykułowanej propozycji. A misjonarze chrześcijańscy taką propozycję przedstawiają, bo kwestia uwierzenia w Jezusa Chrystusa i przyjęcia chrztu zostaje postawiona dokładnie w ten sposób przed mężczyzną, jak i przed kobietą. Decyzja jest ta sama. Stąd też większa atrakcyjność chrześcijaństwa dla, e, dla bojących się Boga. Mamy tutaj dosyć ogólnikową wzmiankę o działalności cudotwórczej, taumaturgicznej prowadzonej przez Barnabę i Pawła. Nie wchodzimy w szczegóły, ale ten model... w którym przepowiadanie i znaki uzupełniają się. Słowo y, objaśnia skąd się bierze siła, moc pozwalająca na czynienie cudów, a cuda, uwiarygadniają Słowo. To jest model, który znamy z pierwszej części dziejów apostolskich. Apostołowie robili tak samo. Głosili Jezusa Chrystusa i czynili znaki i cuda. Ta para pojęć, taka i semeja, użyta jest w odniesieniu do Piotra i Jana, do Piotra i innych apostołów działających w Jerozolimie. A więc działalność Barnaby i Pawła jeśli chodzi o jej treść, nie różni się od działalności Piotra, Jana i pozostałych apostołów. Prowadzą tę samą misję, tylko w innym kontekście. I do jakich modyfikacji w tym dziele ewangelizacji kontekst doprowadzi? To jest pytanie otwarte. Tu jeszcze nie ma nikogo mądrego, kto by wiedział, czym to wszystko się skończy. W którą stronę sprawy się potoczą. Natomiast następuje podział. I z jednej strony mamy apostołów, przy czym tam nie ma żadnego z dwunastu. Apostolos to już nie jest jeden z dwunastu, których Jezus wybrał i nazwał apostołami, tylko to są ci, których posłał kościół jerozolimski. A właściwie kościół jerozolimski posłał ich, jak pamiętamy, do Antiochina Dorontesem, a wspólnota z Antiochina Dorontesem posłała ich dalej. Owszem. Ale y, tę część widzialną dzieła posłania bierze na siebie kościół, w którym jest obecny duch. Natomiast chodzi mi o to, że pojęcie apostoła jest już tutaj yy, nie tylko rozciągnięte na inne osoby, a też i oparte na innym fundamencie. Opozycja między Żydami, a chrześcijańskimi apostołami nabiera ostrości. Kiedy mówi się o rozłamie między chrześcijanami a Żydami, to zwraca się często uwagę głównie na wydarzenia związane z samą Palestyną. Natomiast kiedy przyglądamy się dziejom apostolskim, to okazuje się, że w Jerozolimie, czy szerzej w Palestynie, dochodzi do sporów. Yy, które czasami kończą się represjami, ale ten związek pozostaje. Natomiast podziały tworzą się tam, gdzie dochodzi do konfliktu o rząd dusz pośród tych bojących się Boga. Że ten, ta najostrzejsza forma konfliktu istnieje tam, gdzie dotyczy ona charakteru działalności misjonarskiej wśród nieżydów jakby te spory dopiero wracają echem do Jerozolimy natomiast zauważmy że konflikt ma charakter ostry. Kamienowanie pojawiło się już raz na kartach dziejów apostolskich i skończyło się źle skończyło się zejściem śmiertelnym. I tak się miało skończyć. Generalnie kamienowano do momentu, dopóki ta kubka kamieni, pod którą był skazaniec, jeszcze się ruszała. Się przestawała ruszać, to znaczy, że można przestać rzucać. Ponieważ to była forma, wyeliminowania ze społeczności świętej tego, kto ten charakter święty wspólnoty zakłócał. Dlaczego forma kamienowania? Bo był to taki sposób usunięcia kogoś, który nie zakładał fizycznego kontaktu. żeby kogoś ściąć, powiesić, na, na przykład ukrzyżować, no to jednak trzeba było wejść we fizyczny kontakt z osobnikiem. Natomiast kamienowanie pozwalało załatwić sprawę na dystans. A więc nie jest to tylko jakoś wybrana forma wykonania kary śmierci. Jest to forma kary śmierci, która jest zarezerwowana dla osób niedotykalnych. Które się same swoją postawą wykluczyły, ze społeczności. No i te kamiuszki mają tylko potwierdzić ich postawę. Żeby doprowadzić ten proces samowykluczenia do, do końca. A więc chrześcijanie Głoszący Chrystusa w synagogach y, Pamfilii, za chwilę zobaczymy, Likaoni, już są traktowani jako wyłączeni ze społeczności Izraela. Więc ta wzmianka o zamiarze ukamienowania Jest e, wzmianką e, bardzo znacząco. Zobaczmy to: czy ci poganie? I ci poganie. To ta sama grupa. Gdybyśmy się trzymali tylko tego tekstu, którym się w tej chwili zajmujemy, można by było tak założyć. Ale y, zobaczymy w innych sytuacjach, że y, ci poganie, którzy są związani jakoś z synagogą, przyjmują wiarę w Chrystusa. Natomiast Żydzi szukają sojuszu z poganami, poganami, żeby wyeliminować e, działalność chrześcijańskich misjonarzy. I to się stanie toposem e, przewijającym się także przez pasję męczenników. Na przykład Pasja Polikarpa ze Smyrny, jedna z e, najstarszych, jakie znamy, gdzie też się e, przeciwko chrześcijańskiemu biskupowi, tego pierwszego poapostolskiego pokolenia, zwracają Żydzi i poganie. Ale zauważmy, że podobna kombinacja pojawia się też w mowie Piotra, gdzie Żydzi oskarżani są przez Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy o to, że rękami bezbożnych przybili Jezusa do krzyża. Więc chociaż słowo to samo to wydaje mi się zasadne, rozsądne poczynić rozróżnienie między poganami tu i tu. Odejście Barnaby i Pawła z Pamfilii, z Ikonium konkretnie, i przejście do Likaonii, tutaj mamy Pamfilię, a tu mamy Likaonię, sąsiednie krainy, ma charakter ucieczki. Pamiętamy tę rozsławioną formułę, którą posługiwała się prasa austriacka w czasie I wojny światowej. Po zwycięskim boju, wojska nasze wycofały się na z góry upatrzone pozycje. Więc tak mniej więcej można by było opisać e, sytuację, w której znajdują się Barnaba i Paweł. Ucieczka przed prześladowaniami jako motor ewangelizacji też nie jest zjawiskiem nowym Kiedy wybuchły prześladowania po śmierci Szczepana w Jerozolimie, wielu chrześcijan rozproszyło się, uciekło z miasta, bojąc się, że następna fala prześladowań dotknie także ich. Ucieczka Pawła z Damaszku po chrzcie i pierwszym epizodzie związanym z nauczaniem w miejscowej synagodze, też ma ten charakter. Dlaczego, dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ y, dalsze prześladowania, te o charakterze politycznym, państwowym, z III i początków IV wieku wykształciły taką mentalność, że chrześcijanie idzie na spotkanie męczeństwa. Chrześcijanie nie ucieka przed męczeństwem. Tych, którzy uciekli, żeby nie dotknęły ich represje, po yy, legalizacji chrześcijaństwa traktowano jako upadłych których e, chciano wykluczyć z Kościoła e, w pewnych radykalnych środowiskach, to nie byli tylko ci, którzy złożyli ofiarę bogom pogańskim, czy przekazali księgi albo paramenty liturgiczne e, władzom administracyjnym prowadzącym procesy przeciwko chrześcijanom. Za upadłych uważano także uciekinierów. Natomiast nie widzimy tej postawy w dziejach apostolskich. Tam, gdzie apostołom grozi śmierć, tam mają zrobić to, co posyłanym przez, yy, przez siebie uczniom nakazywał Jezus Chrystus strząsnąć proch z nóg i pójść dalej. Bo ich misją jest głoszenie dobrej nowiny o królestwie, a nie y, upieranie się przy tym, żeby ich y, wykończono tu, gdzie są. Więc też możemy zaobserwować, jak chrześcijaństwo w okresie tych zorganizowanych prześladowań w pewnym sensie się zradykalizowało. Jak potem trzeba było podjąć ogromny wysiłek, żeby z takich form yy, opartych na pewnej na, nadinterpretacji wyjść. A tutaj mamy Nikaonię, a tutaj Panfilię, czyli Barnaba i Paweł robią taki Króć, króciusieńki transfer. I pierwszym miastem likaońskim, do którego przybywają jest Listra. <śmiech> Proszę Państwa, to nie było wielkie miasto. E Raczej takie średnie, i to nie było miasto, które by się czymś wielkim wyróżniało, bo ikonium miało swój taki wielkomiejski sznyt. O listrze trudno by to było powiedzieć. Ale tam właśnie, i to jest dla nas szczególnie interesujące, tam właśnie język, którym się mówi, to nie jest Greka. I kultura tych ludzi jest troszkę inna niż „ kultura wzorowana na modelach e, takich kosmopolitycznych e, wykształconych e, w monarchiach czy egipskiej czy syryjskiej. To jest żeby powiedzieć wprost, to jest takie, kulturalne, taki kulturalny zaścianek za w niekoniecznie najlepszym tego słowa znaczeniu. Jakby te wielkie procesy kulturowe, które zmieniły yy, świat po Aleksandrze Macedońskim, tam jeżeli dotarły, to tylko w stopniu bardzo ograniczonym, i tylko naprawdę bardzo po zmieniły mentalność i kulturę tych ludzi. Warto to mieć w pamięci, żeby zrozumieć, co się stało w listrze w czasie wizyty Barnaby i Pawła. Popatrzmy. Wzmianka o człowieku dotkniętym e, pełnym bezwładem nóg. Taka postać pojawia się w trzecim rozdziale dziejów w Jerozolimie w świątyni. Przy czym jest to żebrak, jak pamiętamy z zeszłego roku, który oczekuje od przechodzących datków pieniężnych, chce się w ten sposób utrzymać, a otrzymuje coś, o czym nie ma bladego pojęcia co jest dla niego niewyobrażalnym darem. I teraz pytanie, jak to się stało? Że może chodzić? Że jest zdrów? Kalectwo tego człowieka z listry jest podobne. Natomiast jego sytuacja nie jest opisana w sposób tak drobiazgowy, jak sytuacja owego chromego od urodzenia, którego znamy z trzeciego rozdziału e, dziejów. Jest ten człowiek, który nie chodzi, e, ten z listy potraktowany właściwie bardzo przedmiotowo. Nie wiemy o nim nic, z wyjątkiem tego, co z nim zrobili apostołowie. Jeśli chodzi o, o to, co zrobili apostołowie z chronią od urodzenia w Jerozolimie, to najważniejsze jest to, że cokolwiek zrobili, to zrobili dzięki imieniu Jezusa Chrystusa powołując się wprost na Tego, który jest Zbawicielem i źródłem ich cudotwórczej mocy. Jeśli chodzi o Barnabę i Pawła, to nie mamy tego prost, bezpośredniego odwołania do Jezusa Chrystusa. Cud, uzdrowienie ma dopiero stworzyć okazję do tego, żeby coś zacząć tłumaczyć. Ja, Piotr i Jan, idąc do świątyni, idą, żeby przypomnieć, że Jezus Chrystus żyje i działa, zbawia leczy Barnaba i Piweł muszą zwrócić uwagę na siebie żeby rozpocząć jakąś działalność ewangelizacyjną i jak wiemy nie obywa się bez pewnych nieporozumień. To, co mówią Likaończycy, te słowa odsyłają nas do tego, o czym powiedzieliśmy sobie na początku. Bogowie stępują pośród ludzi. Są obecni i aktywni w ludzkim świecie. Ta y, sytuacja byłaby raczej nie do pomyślenia na zachodnim wybrzeżu małoazjatyckim, tam gdzie kultura helleńska była podstawą myślenia odbierania świata. Wrażliwość religijna mieszkańców e, listry jest inaczej skonstruowana. Chociaż posługują się imionami greckich bogów Zeus, Hermes, to e, sposób pojmowania, odczuwania bóstwa jest inny. Jeśli chodzi o świątynię Zeusa, która y, znajdowała się w y, listrze. Nie, nie wiemy o niej za dużo, e, ale e, bardzo często stare, tradycyjne ośrodki e, przerabiano na e, ośrodki e, kultu grecko-rzymskiego. żeby wprowadzić pewien uniformizm religii, religii w sensie mnogi, w liczbie mnogiej. Jakby włączano tradycyjne kulty lokalne takich peryferyjnych obszarów do tego głównego modelu opartego na tradycji greckiej, i y, dostosowanej do tej greckiej tradycji mitologii rzymskiej. Przypomnijmy sobie, świątynię Jahwe w Jerozolimie, na co Hadrian próbuje przerobić? Na świątynię Zeus'a, Jupitera kapitolińskiego. To jest ten sam proces, Takie bardziej klasyczne przedstawienie Hermesa z tym jego charakterystycznym kapelusikiem i kaduceuszem, a więc z pełnym zestawem atrybutów. I tutaj go też na obrazie. Rafaela widzimy w tle. Niestety ta scena jest trochę pewnie, trudno, trudno czytelna, ale ten kapłan Zeusa jest wystylizowany na jerozolimskiego arcykapłana. Po prostu innego starożytnego kapłana sobie w XVII wieku nie potrafiono wyobrazić. To dopiero wiek XVIII przynosi jakby pewne wyczucie specyfiki tego świata grecko-rzymskiego. I teraz ta sytuacja, do której doszło, daje okazję, by została wygłoszona mowa, która ma być pierwszą formą katechezy skierowaną do mieszkańców Listry. Jest to y, przepowiadanie, które ma być dopasowane y, do tej mentalności, którą y, ma ta zbiorowość, z jaką spotykają się Barnaba i Paweł. Zanim zobaczymy, co w tej mowie jest, to popatrzmy, czego w niej nie ma. Przede wszystkim nie ma ani słowa o Jezusie Chrystusie. I tak jak do tej pory każde wystąpienie apostołów to był długi wstęp do tego, żeby powiedzieć o Jezusie Chrystusie. To było nauczanie o Jezusie z pism. Jak sobie przypomnimy mowę Piotra, tę długą w Antiochii Pizydyjskiej, to pamiętamy, że to była historia zbawienia streszczona po to, by ukazać Jezusa Chrystusa jako definitywny punkt dojścia tej historii zbawienia, to tutaj sytuacja się zmienia radykalnie. Nie można głosić Jezusa Chrystusa tym, którzy nie są przygotowani przez nauczanie o Bogu Jedynym. To jest fundamentalna sprawa, z którą chrześcijańscy apostołowie muszą sobie poradzić. A więc pierwsza sprawa, którą muszą wytłumaczyć, to jest sprawa fundamentalna. Postawmy się troszkę w sytuacji tych likańczyków z listry. Przychodzi dwóch facetów, nikt ich nie zna, nikt nic o nich nie wie i e, dokonują czegoś, co jest niemożliwe. Kaleka, który nigdy nie chodził, zaczyna chodzić. pierwsza interpretacja tych dwóch facetów to bogowie. bo Tylko bogowie mogą robić takie rzeczy. Proste, logiczne. I teraz Barnaba i Paweł mają jako pierwsze zadanie wytłumaczyć, że to nie oni. Że to nie ich status nie to, kim oni są, powoduje, że zrobili to, co zrobili. A więc co muszą zrobić? Muszą powiedzieć, takich bogów, w jakich wy wierzycie, nie ma. Nie może się stać coś takiego, o czym wy jesteście przekonani, że się stało, patrząc na, na to uzdrowienie. Jesteśmy ludźmi. I teraz z tego powstaje następny problem, jak ludzie mogą robić takie rzeczy. Ale to jest dopiero następny etap. Gdyby zostali przy tym... Dobra, uważacie, że jesteśmy bogami. To w porządku. Jesteśmy bogami, ale mamy szefa. I opowiem wam o naszym szefie. Nie, tak się nie da. Muszą wyjść z tego modelu religijności. Wyjść w dwojakim sensie. Od niego się odciąć, ale też i y, pierwszy język, który będą mówić, to jest, to jest język wierzeń tych, z którymi się spotykają. Pokazują więc opozycję między głupotami a Bogiem żywym. Oni jako bogowie obecni wśród ludzi to są te głupoty. Natomiast ich zadaniem, które sobie stawiają, to jest mówienie o Bogu, którego nie widać któremu nie można zrobić steka na ruszcie, na ofiarę, a który działa, który jest żywy, który pomaga ludziom. Proszę Państwa, na tej idei człowieka, który staje się Bogiem, bo pomaga, Opiera się mechanizm deifikacji władców epoki helenistycznej. Każdy z nich... No. E... Aha. Stara zasada, że podłączony do prądu działa lepiej. Z fundamentalnych elementów ideologii, a w pewnym sensie też i teologii królewskiej była dobroczynność. Tylko nie taka dobroczynność e, pięć złotych na owsiaka czy na Caritas, nie? Tylko czynienie dobra na skalę przewyższającą normalne ludzkie możliwości. Kowalski, Nowak, Malinowski są dobrzy w sensie, że pomogą sąsiadowi, ale wybawiać całe krainy od głodu, zapewniać im bezpieczeństwo od wrogów zewnętrznych, takie dobro, to może świadczyć tylko dobroczyńca przez duże D, król. Jest euergetes, jest dobroczyńcą, na skalę nadludzką, a więc jest nad człowiekiem, jest Bogiem. I ta idea Boga obecnego wśród ludzi, bliskiego ludziom, nie czerpie z religijnej kultury Grecji, ale właśnie ze wschodu z tych tradycji małoazjatyckich w dużej mierze. Jako tacy dobroczyńcy na nadludzką skalę zostali zinterpretowani Barnaba i Paweł. Dlatego się muszą od tego odciąć. Muszą powiedzieć, że prawdziwy Bóg, prawdziwe źródło dobra, prawdziwy dobroczyńca ludzi to jest Bóg, który żyje, ale jest niewidzialny. Nie uczestniczy w świecie tak, jak istoty cielesne. Bóg duchowy, Bóg transcendentny, przekraczający granice świata doczesnego był nie do zaakceptowania, jako Bóg niepotrzebny. A jaką, jaki pożytek będziemy mieli? Z Boga, który jest daleko, którego nie widać, nawet ofiary mu nie można złożyć, bo on nie je, nie pije, domu nie potrzebuje. To po co taki Bóg, który nie jest obecny wśród nas i któremu nawet służyć się za bardzo nie da. Więc to jest problem, przez który się apostołowie muszą przedrzeć. najpierw trzeba pokazać, że ten Bóg jest jakoś obecny przez swoje dzieła chociażby. I zauważmy, że do tej pory te mowy ewangelizacyjne, z którymi mieliśmy do czynienia w dziejach apostolskich, wychodziły od historii zbawienia, to ta wychodzi od teologii stworzenia. W pewien sposób odwołuje się więc do pewnej teologii naturalnej, do rozumowania, na którym będzie bazowała teologia praktycznie aż do końca scholastyki. Będziemy wychodzili od świata stworzonego i pytali o jego przyczynę. I w ten sposób będziemy jakby tworzyli miejsce dla Boga w naszym widzeniu świata. Będziemy widzieli Boga, którego nie widać jako niewidoczną, ale jednak faktyczną przyczynę świata stworzonego. I ten Bóg Stwórca nie jest Bogiem, który zrobił swoje i już więcej się światem nie zajmuje. To nie jest Bóg deistów, którego celem było stworzenie pewnego mechanizmu mniej lub bardziej doskonałego i ma już po robocie. Ten Bóg ciągle realizuje pewien swój plan wobec ludzi. Każdy naród szuka go po swojemu. Co to znaczy? Zobaczmy w ten sposób, każda religia zostaje przedstawiona przez Barnabę i Pawła. To jest ciekawe, że o ile formuła uzdrowienia przypisana jest wyłącznie Pawłowi, to tutaj obydwaj naraz wygłaszają temowe. Nie jest ona przypisana. Jakby się można było spodziewać Pawłowi Tu jeszcze działają zgodnie Zobaczmy, że w tym nauczaniu każda religia Przedstawiona jest jako Mniej lub bardziej udane Ale dopuszczone przez Boga Poszukiwanie Go Co nie znaczy, że każda religia jest tak, tak samo dobra. Nie, Ka każda religia jest tak samo niedoskonała, bo jest dopiero formą prowadzącą do czegoś definitywnego. Więc ta otwartość na różne religie rozwijające się w różnych uwarunkowaniach kulturowych nie ma nic wspólnego z jakąś formą relatywizmu. Ponieważ to ludzkie poszukiwanie Boga to nie jest coś, co jest wyłącznie przejawem ludzkiej aktywności intelektualnej, pewnej intuicji. Bóg stymuluje to ludzkie poszukiwanie. Przez co? Przez to, że ciągle obdarza ludzi swoimi darami. Nie można się skoncentrować na pewnej historycznie, kulturowo uwarunkowanej formie religijności, tylko poprzez tę religijność trzeba sięgać dalej do żywej istoty, której różne wyobrażenia religijne nie uobecniają Spotkanie z prawdziwym, żywym Bogiem, który zsyła deszcz, urodzajne lata, karmi radością, napełnia serca, to jest dopiero spotkanie, które się ma dokonać. Czy ta forma przepowiadania jest definitywna? Nie. Zauważmy, że ona nie prowadzi do takiej konkluzji, jak mowa Piotra w Dniu Pięćdziesiątnicy, że go pytają, to co mamy robić? A się ochrzcić. Tutaj nie będzie takiego przełomu. To, to jest nauczanie, które dopiero ma zacząć pewien proces, ma zacząć wyprowadzać tych ludzi z przekonania, że oni o Bogach wiedzą już wszystko, co trzeba i tylko chodzi o poruszanie się w tej wyznaczonej przez tradycję przestrzeni kulturowej. Jest to mowa o charakterze interwencyjnym, żeby nie doszło do e, aktu w pewnym sensie bluźnierczego, natomiast to nauczanie wymagałoby dalszego ciągu, żeby do czegoś doprowadziło. Tyle, że ten dalszy ciąg okazuje się niemożliwy. Konflikty, które wybuchły w Antiochii, w Ikonium, dościgają Barnawy i Pawła w listrze. Echo to negatywne. Pojawia się w listrze jako czynnik zewnętrzny. To wejście Barnaby i Pawła do listry jest przedstawione jako. Spotkanie chrześcijańskich apostołów z pogańską kulturą. Nie ma miejscowych Żydów, nie ma miejscowej synagogi. Z jednej strony ich obecność, ich działalność cudotwórcza w związku z tym natrafia na kompletne niezrozumienie. Nawet nie tyle brak zrozumienia, ile rozumienie kompletnie wypaczone. Ale z drugiej strony, żeby nie pojawił się ten, ten czynnik zewnętrzny, to jest otwarte pole do działania. A więc zaczyna się kolejna faza konfliktu ale nie związanego z listrą, tylko związanego z wrogością, która urodziła się w środowisku żydowskim na skutek wcześniejszego działania i Pawła. Więc strony konfliktu to tak, jak widzieliśmy w ikonium, apostołowie, i Żydzi. Poganie dalej stanowią otwarte pole. Taką ziemię niczyją, na którą dwie strony mają chrapkę. Tym razem, tym razem kamienowanie dosięga Pawła. Pozwoliłem sobie na zasadzie ilustracji E, przed, e, przypomnieć epizod z Księgi Liczb. Dlaczego akurat ten? E, bo pokazuje dokładnie o co chodzi w karze ukamienowaniu. Mamy człowieka, który nie szanuje dnia szabatu. Przez co wyłącza się ze wspólnoty tych, którzy czczą Boga między innymi przez spoczynek szabatowy. W związku z tym człowiek ten jako bluźnierca musi umrzeć. I to poza obozem. Żeby to jego wyrzucenie ze wspólnoty było wyraźnie widoczne. Najpierw sprawa pierwsza, oczyścić Obóz. Miejsce wspólnego przebywania z obecności kogoś takiego. A potem dokończyli sprawę. Ciekawe, dlaczego kamienowanie nie dotyczy Barnaby. Co się stało? Chodzi o Izraelitę. Jest obóz w koło Pustyni. Nie ma obcy. Cała logika narracji Pustyni jest taka: jak się pojawiają obcy, to w charakterze przeszkody o charakterze militarnym. Militarnym. Więc Była z Egiptu. To jest, jest, jest, jest późniejsza, e, No właśnie, dokładnie tak. <śmiech> Ale to jest kwestia całego pięcioksięgu, który jest projektowaniem. Znaczy, to i ten ruchomy przybytek jako no, praktycznie model świątyni jeden do jednego jest nie do... Nie do wyobrażenia w warunkach karawany. Tak? E, więc dlaczego y, kamienowanie nie dotyczy barnaby? Skoro razem działają, y, nawet przemawiają zgodnym chórem, tak? razem wygłaszają tę mowę, to y, represje dotykają tylko Pawła. Przede wszystkim jest, zauważmy, że jakby mamy taki mały powrót Barnaby, znowu się przypomina to, że on jest szefem misji, ale w tym decydującym momencie o, znowu znika. I to jest y, kontynuacja tego przejmowania sceny przez Pawła. O, on uzdrawia i on dostaje bęcki. A pogadać to sobie każdy może. czy może ćwierdzić żywego Pawła, przenoszą do Derbe. Ciągle jesteśmy w, w Likaonii, ale ta ciągła ucieczka przed prześladowaniami jako, jako motor ewangelizacji trwa. W czasie nie nie do końca y, określonym działalności w y, Likaonii i Panfili misja się kończy, ale kończy się czym? Ustanowieniem struktury kościelnej. Więc pomimo tego, że Barnaba i Paweł ciągle uciekają, ciągle ich działalność jest przerywana. Misja nie kończy się klęską, ale sukcesem. Zostaje ustanowiony Kościół Zostaje ustanowiona wspólnota, która dalej już będzie radziła sobie jakoś sama. Więc nie sukces Barnaby i Pawła jest ważny. Pamiętacie Państwo tę formułę, a Słowo Boże rozwijało się bez przeszkód. Apostołowie napotykają przeszkody. Ale Słowo Boże jest nieskrępowane, nie do ujarzmienia. I zakończenie misji pozwala Barnabie i Pawłowi wrócić do Antiochi. Bynajmniej nie po to, żeby tam odpoczywać. W Antiochii spotkają się z nowymi problemami, z którymi trzeba się będzie zmierzyć. Z problemami, które będą od nich wymagały podjęcia kolejnej podróży. Ale to jest ich los, ich powołanie i nikt się nad nimi za bardzo z tego tytułu, nie lituje. Tak mają wypełnić to, do czego zostali powołani. Natomiast jak Jerozolima zrodziła wspólnotę antiocheńską, tak możemy powiedzieć, że Antiochia zrodziła wspólnotę Pamfilsko, Likaońsko. Tyle, że Antiochia to jeden ośrodek, duże miasto, ale jedno. A tutaj już mamy do czynienia z pewną siatką kościołów. Z kościołem rozumianym nie jako gmina w jednej miejscowości, ale jako wspólnota wspólnot. A więc to nie jest takie proste pączkowanie. Kościół się rozwija nie tylko liczebnie, ale rozwija się jako, jako typ wspólnoty. Jako wspólnota wielostopniowa. I to widać dopiero tu. I to są kościoły założone wśród pogan. Więc widzimy, że ta podróż misyjna Barnaby i Pawła jest podróżą, która bardzo wiele zmienia, nie tylko tam, gdzie oni docierają, ale bardzo wiele zmienia w samo samorozumieniu się Kościoła Pierwotnego. Bardzo Państwu dziękuję i do zobaczenia.